na odwyku można uznać za z rozpoczęte dzisiaj jest 22 grudnia, dwa dni przed słynnym, najsłynniejszym świętem polskim, czyli świętem całego świata, bo Polacy są wszędzie jak trawa. Jak powiedział mi jeden Rusek, z którym jechałem z pociągu Odessa Kraków, Odessa Lublin, on wysiadał w Lublinie akurat. Tak więc dzień dobry wszystkim na czacie Dzisiaj w tym niepowtarzalnym dniu, w którym przestał działać Skype Ten dzień zapamiętamy w historii can't, Skype can't connect Get help fixing this problem Powiedzieli, a aż chyba kliknę i zobaczę, jaką pomoc oferują Przyszła pomoc Pomoc polega na tym, że jest białe okienko I jeździ w kółko w takie hipnotyzujące czerwony puzzle I to jest pomoc Skype'a No ja chyba podziękuję Skype'owi Skype z, z, przestał działać, czy komukolwiek działa Skype, ja chciałem zapytać na czacie, więc jedynym dzisiaj sposobem komunikacji w nocach nadwyku będzie czat, więc zapraszam dzisiaj na czat, a nie będzie się dało dzwonić, chyba, że Skype zacznie znowu działać. Krzyszman e... mówi, zaczął gadać i mi się zawiesza, to, to nie wiem, co mu się zawiesza, nikomu nie działa, nikomu nie działa, fantastycznie, bardzo mi się to podoba, znaczy, że jak nikomu nie działa, to nie jest moja wina techniczna. Blame Skype! A, działa. Cold, Cold HS mówi, mi działa. No, jak ty to zrobiłeś? Dlaczego cię by wiedziała? To Co jest grane? Co tu się dzieje w ogóle? Wikileaks atakuje? Wikileaks atakują? Jacyś tego? Nie? Może tego? Cenzurka już przyszła. Jakaś, co? Nie? Za tą, to w odwecie, za tą piosenkę dzisiejszą, którą puściłem na YouTube z koncertu. No dobrze. Może się uda zalogować, to sobie pogadamy. Jak nie, to będzie krótko. A i będziemy gadać przez czat. Więc ja dzisiaj postanowiłem. Miałem dwa plany na dzisiejsze noc na odwyku. O, i o tym teraz powiem. Na czacie, który jest na stronie, najpierw powiem www.odwyk.com albo na stronie Justina wwwjustintv odwyk Można ze mną się komunikować i pisać. A jak nie, no. się nie uda, no to się nie uda. E, czy można dzwonić? Pytanie przez telefon. Nie można dzwonić przez telefon, bo telefon jest podpięty do Skype'a. Jesteśmy uzależnieni komunikacyjnie od Skype'a, a Skype nie działa, bo... Bo nie działa. Bo, bo w ogóle nie działa. Nie, że u mnie nie działa, w ogóle nie działa. Niektórym działa. Działa na czacie komuś, to się nazywa. Kto się nazywa? I, I nie wiem, jak on się nazywa, ale poszedł sobie. Jest trochę głupio, bo jak sam będę gadać, to długo nie pogadam, bo wezmę i zachrypnę. Krzyżman mówi, że nie spodziewałem się hiszpańskiej inkwizycji No, Jak wiemy, nikt się nie spodziewa hiszpańskiej kwizycji. inkwizycji No dobrze, więc ja dzisiaj przygotowałem sobie dla Państwa dziwne rzeczy, które znalazłem w internecie Bo dzisiaj będzie luźny, luźny ocena od wyku, takie przedświąteczne Bo miałem dwa pomysły Pierwszy pomysł, jako że dostałem mail, który był taki że irytujący lekko Nie wiem jak to ładnie nazwać no, że ogólnie bym o nim nie gadał, ale człowiek, który pisał tego maila reprezentuje pewne podejście do życia, które, z którym ja się stykam od jakichś 15 lat dosyć często i które jest według mnie odpowiedzialne za kupę złego, które się dzieje. No, ale nie będę o tym gadał, bo mi się już nie chce o tym gadać i tym dajcie mi święty spokój, jest wesoło, trzeba odpocząć trochę, święta jest, niech sobie będą już te święta jak są, wykorzystaj mnie do tego, żeby sobie odpocząć albo się pośmiać. Ja a propos odpoczywania i pośmiania się, znalazłem tutaj różnych parę fajnych rzeczy, ale zanim przejdę do śmiesznych rzeczy, to proponuję Państwu e, po, pogadanie o tym, co było tydzień temu, o czym gadaliśmy, po co zaczynać temat, mój Marcel, no i żeby powiedzieć, czego nie będzie, nie? No teraz powiem czego, co będzie. Będzie ogólnie wesoło i chciałem pokazać różne rzeczy tutaj Państwu. Ponieważ bycia śpi, ale bycia zrobiła mi rysunki. Najpierw będzie o dziecku. tydzień temu o dziecku i rozmowa się zakończyła jakoś, nie wiem, dlaczego jakimś dramatycznym czymś, żeby tego... Nie, nie można tak dziecko wybierać czy coś. Więc ogólnie przypomnę tylko, że pomysł był taki, że odwyk, jako tak my wszyscy, to, to ludzie, którzy często słuchają odwyku, i ja głównie, właściwie, no nie bo cały, że to tam jeden musi być odpowiedziany. za zasponsorować jedno dziecko. I no i jak wybieraliśmy to dziecko, to się zrobi jakaś atmosfera ogólnie alegrowa, więc stwierdziłem, że jaki tam w nery zrobię sam to sobie dziecko. O shareholder właśnie mi to doradza na czacie, dziecko, to se Martin zrób z becią. Więc zamiast zrobić dziecko, tańsze będzie dziecko zasponsorować. I dobrze, napisałem do, na stronę www.compassion.com i uwaga, tada, gdzieś tu powinien być odpowiedni dźwięk, tada. Otóż dziecko zostało wybrane. I dziecko będzie pochodzić, uwaga, z jakiego kraju, z jakiego kraju? Co się stało? Uwaga, z Meksyku! Brawo! Dlaczego nie z Hondurasu i dlaczego mówią niektórzy łe, a niektórzy haha. E, dlatego, że po tym jak zacząłem czytać, w jakim języku się właściwie mówi nie w Hondurasie, tylko w tym gdzie. E, Bangladeszu, tak dziękuję bardzo. Więc w Bangladeszu mówi się e, w języku po bengalsku, czy e, Bangla i w Bangla dosyć dużo ludzi, co mnie zdziwiło bardzo, bo 180 milionów ludzi, czyli Polska to jest taki wypierdek malutki przy tym Bangladeszu i taka dziwna ironia, że to ta Polska ma więcej środków, jest bogatsza i spokojnie może pomóc komuć Bangladeszu. Więc, ale czuć, że co to będzie za kontakt z dzieckiem, kiedy kompletnie nie ma języka jakiegoś do porozumiewania się? No i w Meksyku dużo łatwiej jednak, bo hiszpański jest bardzo prosty i podstawy znam, a reszty się nauczę. I ogólnie taka, taka trochę bliższa kulturowo, nie? No, no, też nie jakoś strasznie bliska, ale i tak bliższa niż Bangladesz, też ja, nic nie wiem, bo Bangladesz o Meksyku już dużo więcej. Nie? En Mexico se, se habla español, jak powiadał shareholder. Tak, se właśnie habla. Se habla. Se habla, habla po Espaniol, tak? Mi amigos gracias. No i wybieraliśmy sobie amigę i amiga nie wiem, kto to jest. To jest jakaś dziewczynka, ale zanim puszę dziewczynkę, to żeby ludzie nie mieli, żebyście wiedzieli, że to nie jest żaden kawał, ani nic z tego i że to jest bardzo fajna rzecz i zachęcić, żeby was do tego, żeby samemu może zasponsorować dziecko, to puszczę wam fragment, który Becia dziś znalazła i ją to wzruszyło w internecie. Fragment yy, no, jak wyglądają te dzieci po prostu. Żebyście wiedzieli, o czym mówimy. O czym więc mówimy? O tym mówimy, co wam właśnie teraz puszcza, o ile się nie zawiesi program. Poza Skype. Jeżeli będzie echo takie dziwne, no to sorry, wytrzymajmy to. Thank you, thank you, Michael Aziz. I love your sponsor. I love you. Thank you, sponsor. You. Hola, yes, sir. Thank you for sponsor. Thank you. Chami, stand in the. Thank you yo your sponsor. Thank you. Charmy, Sky, thank you. Your sponsor. Thank you. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję. Tak, to było taki mały materiał filmowy, żebyście widzieli, że to są prawdziwe dzieci. No i już. No i fajnie. Hannes e, e, Hosen, mówi, żal mi trochę tych dzieci. No właśnie, jakby nie było żal, to by ludzie pewnie nie pomagali. I to jest, to jest fajne. E, tak, więc to są tak. Te prawdziwe właśnie dzieci, które to polega na tym, że dzieci mają swojego sponsora. Więc dla takiego biednego dziecka, które jest... No, bieda robi swoje, nie? Takie długie, długotrwałe życie w biedzie i poza tym wszystko, co znasz, to jest jakaś bieda, gdzie nie ma za bardzo e, takiej nadziei na wyjście w ogóle z tego, albo człowiek raczej jej nie widzi i nie ma też kogoś, z kim może jakoś tak być blisko, nie? I się jest jeszcze do tego dzieckiem, także się dużo możliwości nie ma. No to jak ktoś ma takiego sponsora gdzieś w jakimś kraju, który zawsze o nim myśli w ogóle, dba o niego, znaczy no, zależy mu, nie? Pisze listy, on, ty piszesz listy. To jest fajne, musi być. Musi być niesamowicie fajne dla takiego dziecka. Ja sobie myślę, że ja bym sam chciał, żeby tak, bo jak pamiętam, jak się wychowywałem za czasów PRL-u, no to były takie momenty, że było podobnie, nie? Jakieś masło tam z darów, solone takie obrzydliwe jedliśmy i tak dalej. No, także pamiętam te, te momenty i no, także, no nie, pamiętam, że wtedy bym, dużo bym dał, żeby był taki przyjaciel mój gdzieś, w jakimś kraju, gdzie no i jest trochę inaczej i żeby mi jakoś, żeby mógł miał do kogo pisać, no to jest fajne, zawsze chciałem mieć do kogo też pisać listy, a nie miałam. Także rozumiem takie dzieci i chciałem, żeby tak ktoś miał coś tak trochę fajniej niż ja. Więc dobrze, tak czy inaczej i tak już wybraliśmy, znaczy wybraliśmy, napisaliśmy to dziecko, ja nie wiem jakie będzie dziecko, ale jak tobie się rodzi dziecko, na przykład, to też nie wiesz jakie będzie dziecko, ale to jest zawsze fajny ktoś, jakiś fajny człowiek i przy okazji będzie okazja, żeby się nauczyć po hiszpańsku. Napisałem na tym zgłoszeniu o to, to że chcemy sponsorować jakieś dziecko, że sponsorować je będzie grupa odwyk.com. I w typie grupy było tak: Kościół, organizacja Kościelna i coś tam, coś tam, coś tam. No ale nie było radia internetowego. Więc dziwne, dziwne. Więc napisałem: Other Group. No to jesteśmy other group, nie jesteśmy kościół, nie jesteśmy sekta, też nie było, nie mogłem wpisać sekta, więc jesteśmy other group i będziemy mieć dziecko, któremu, mam nadzieję, jak ktoś będzie chciał napisać coś do niego, po hiszpańsku zresztą, że tam cześć, cześć, słucham też radia i kibicuję ci coś tam, to, to piszcie, na pewno się ucieszy, że, że będzie miało przyjaciela, sponsora w Polsce i słuchacze radia, którzy będą też mu dobrze życzyć albo się do niego modlić, za niego modlić, nie do niego albo coś. Więc okej, okay. tyle na ten temat I teraz możemy przejść do dziwactw Przedświątecznych, ale dzisiaj będzie naprawdę Krótki odcinek, bo nie działa Skype Więc jak nie działa Skype, to będzie trudno gadać Jak będzie trudno gadać, to ja nie będę gadał, nawijał sam Przez dwa, dwie godziny, nie? Tylko przez godzinkę Ale yy, czytam czat, czat jest na stronie Jeszcze raz powiem www.odwyk.com albo www.justin.tv odwyk Wiecie co, ja napiszę to na górze zamiast tego numeru Skype'a Bo Skype zwariował i go nie ma nasz pojada, a Dzisiaj przez tego Skype nie zagrałem CW. Z jakimiś Finlandczykami. Poważnie nie działa? E, ja chciałem zapytać, czy dobrze słychać dźwięk. Jak dobrze słychać dźwięk, to ja proponuję wam puścić. Tymczasem <głos> mówi lubię te żydowskie nutki. Ja też, jakbym nie robił to bym ich nie puszczał. Więc uwaga, uwaga, uwaga. Coś mi chyba się źle napisało, albo nie działa mi. Wykrzyknik. O, działa wykrzyknik. Dobra, mnie dwukropek, wyrobek, Uwaga, uwaga. Podajemy stronę tutaj. Wszystko się przewija i wszystko w porządku już i tu, tu, tu, tu, tu, Już już już, już, już. już, już. Dobra, dobra, będzie, niech się przewija. Dam, tak powoli przewija. Czy się gdzieś ustawia? Szybkość. Nie, nic się nie ustawia. Wszystko jedno. HosenShelm pyta: Mogę zadzwonić na kontestację? No, możesz zadzwonić, gdzie byś sobie tylko życzył. Tylko ja powtarzam: Skype nie działa. Nic nie działa, bo nie działa. Kontestacja nie działa, odwyk nie działa, numer telefonu nie działa. Nic, nic, wszystko jest przez Skype'a Nie wiem, dlaczego tak zrobili ci ludzie w Skype'ie, Niech oddają pieniądze! Nie oddają! Przed świętami! Osenszyn mówi, no właśnie działa. No właśnie nie działa. Ej, jak działa, to kto mi zajął numer? Aż jeszcze normalnie sprawdzę. Jeszcze sekundę, bo może coś tu się dziwnego dzieje. Dobrze, e, nieważne. E, wiecie, co znalazłem sobie dzisiaj, jak mówię, szukałem w internecie różnych dziwnych rzeczy i znalazłem e, na przykład taki filmik. E, są różne tradycje e, świąteczne, w ogóle powiem, o których ludzie w Polsce nie wiedzą, a na jak wiedzą, to i tak nic im z tego, bo nie mogą w ogóle takich rzeczy robić. Czego nie mogą robić Polacy w święta, co robią ludzie na całym świecie? No, na przykład nie mogą iść na plażę, bo jest za zimno, a to mogą robić ludzie w Australii, bardzo mi się to podoba. Jarać jointu, pada Maryna. Rzeczywiście, że mogą jarać jointy, tylko po cichu. Ale na plażę iść nie mogą ani po cichu, ani głośno. Yy, I już. Dymczas, pada, dlaczego Wigilia zaczyna się pierwszą gwiazdką? Nie wiem, dlaczego się zaczyna, wszystko jedno. Ale yy, znalazłem z sobie nagranie takiego pana, się nazywa on, yy, no gdzieś tam się zna gdzieś tam się znajduje. Ja tylko powiem, o co chodzi. Więc z tą tradycją i puszczę wam po prostu ten kawałeczek, żebyście zobaczyli, co można fajnego zrobić na święta, żeby one nie były takie nudne, jakie są ciągle. No, że dla niektórych nie są nudne, dla mnie to jest przerażająco nudne. Jest obrzydliwie nudne. W Polsce jest... jest po prostu jest do pożygania nudne, dlatego, że tu ludzie nie wykazują się inwencją. Nie wiem dlaczego, bo nie przyszły to do głowy, bo się boją, że ktoś ich przyjdzie, aresztuje, czy co. Ja nie wiem, różne rzeczy, nieważne. Ale ludzie moi na świecie, e, dużo więcej rzeczy robią. O, Skype zaczął działać, ale nie na tym koncie, co trzeba. Spróbujemy za chwilę jeszcze raz. E, e, więc co chciałem powiedzieć? Że jest jeden człowiek, się znalazł. Nie wiem, może niektórzy z was to widzieli, ale wątpię, e, bo mało kto w Polsce sz, szuka tam sobie po angielskich różnych stronach. Znalazł się człowiek, mason zresztą, mason, mason prawdziwy, z Ohio, który był e, inżynierem elektrykiem i stwierdził, że wyda 10 tysięcy dolarów i kupi 25 tysięcy lampek i podłączy je do maszyny i tam jeszcze trochę po tym pogrzebie. Także kupę roboty zrobił, napracował się i w efekcie e, zrobił to, co teraz wam, wam puszczę i zobaczycie, czy wam się to podoba, czy nie. Puszczam to po to, żeby po pierwsze zobaczyć, że fajne rzeczy można zrobić, jak się wymyśli, jak się ma 10 tysięcy dolarów i e, jak się jest masonem. A po drugie, że może to zainspiruje ludzi do tego, żeby e, coś też samemu spróbować zrobić trochę niestandardowego, ale fajnego. I mieć potem 8 milionów odsłon na YouTube. Więc puszczę wam ten fragment i ocencie sobie sami, co można robić. Boże Narodzenie. Więc e, tyle na ten temat. I ktoś powiedział na czacie, że sąsiedzi przeżywają piekło. <laughs> e, sąsiedzi przeżywają piekło, e, więc już wam mówię, sąsiedzi nie przeżywają piekła, bo co mason, to mason. Mason myśli. To nie jest, za przeproszeniem, jakiś katolik ze samego środka kruchty kościoła, tylko mason. Więc mason wymyślił, żeby e, sąsiedzi mogli spać i żeby go tam nie zamknęli. To pan mason wpadł na pomysł, że dla tych ludzi, co tam przyjeżdżają, bo to oczywiście się zjeżdżają ludzie, żeby sobie to pooglądać, w ogóle on to ogłasza, że to co, do, co roku robi jakieś takie bajery, to ten mason, pan mason wziął i y, zrobił sobie przy okazji na tym domku małą rozgłośnie UKF, taką na nie wiem na parę kilometrów y, w promieniu, no i dla tych, co przyjeżdżają, wywiesił tablicę, żeby sobie puścili radio na tej i na tej częstotliwości. I puszcza to muzykę przez radio. Więc naokoło wszędzie jest cicho, tylko sobie błyskają te lampki, sąsiedzi się nie, nie prują, wszyscy mają cicho, wszyscy są zadowoleni, nikomu to nie przeszkadza. Da się? Da się. Ale to trzeba być masonem. Albo przynajmniej mieć mózg. o <śmiech> 2 mój Martin jesteś wolnomularzem czy co? Nie no, żartuję sobie z tymi, z tymi masonami, aczkolwiek e, wśród masonów, z tego co czytam historię, było mnóstwo ludzi inteligentnych i pełnych inwencji. Zresztą samo ten sens bycia masonem polegał na tym, że trzeba było być wyjątkowym człowiekiem, kreatywnym, takim, który chce budować właśnie, coś tworzyć nowego ciągle i tak dalej, nie wiem, taka koncepcja. A no, dlatego... E, i na no, razie tu mi, że jestem mazo, nie maso nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby być, mieć pomysł fajny, nie bać się go e, no, użyć jakby tego pomysłu, nie bać się go doprowadzić do życia, no i no co w sumie jeszcze bym powiedział, no to jest, strasznie fajne to jest. Także fantastyczne są takie rzeczy, zawsze lubię oglądać sobie i szukać takich rzeczy, co ludzie wymyślają, bo mi to daje pierońską inspirację, żeby odważnie wymyślać samemu, i no, wiecie, wszyscy naokoło mają z tego pożytek. No, także z dobrych, info, z dobrych informacji. Pod wrażeniem był nawet Skype, bo zaczął działać, ale nie jestem pewien, czy będzie działać jeszcze przez w ogóle 5 następnych sekund. Wszystko tak dzisiaj dziwnie działa. Więc, jeżeli ktoś chce dzwonić na pododwyk, żeby coś pogadać, skomentować, to pod www. nie, albo 222195321, ale. To jest, raczej odradzam, bo, bo pewnie będzie zrywać, będą problemy. Dobrze, ja co wiem jeszcze chciałem pokazać. Dzisiaj jest dziwnych rzecz, e, rzeczy albo fajnych. Więc ten ocen odwyku, który ja tutaj prowadzę, nie wiem, czy wam się to podoba, czy to dobrze prowadzę, czy nie, ale jest parę takich innych osób, którzy sobie dobrze radzą. Znalazłem dzisiaj zupełnym zbiegiem okoliczności. To jest trochę niezwiązane z Biblią, z Bogiem, z Bożym Narodzeniem, ale z niczym, ale z prowadzeniem takiego programu jak najbardziej. Znalazłem gościa, który jest e, takim geek. Wiecie, to jest geek. Geek to jest. Yy, geek. Geek to jest taki człowiek, jakim ja byłem. Kiedyś to jest człowiek, który ma świra na punkcie technologii i ogólnie taki mało społeczny. No taki. To jest taki Janusz Korwin-Mikke, który się zamiast polityką i sprawami społecznymi interesuje komputerami. Wiem, że dobrze opisałem, co to jest geek. Nie, nie, nie do końca. No ja, bo dobrze, tak, to jest człowiek bardzo inteligentny, który gada ciągle o swoim, tym co się zapatrzył, tą technologię swoje, i go to strasznie rajcuje i nie ma w ogóle zdolności społecznych, także nie za bardzo z ludźmi umie, nie umie się ubrać, nie umie za bardzo, to jest geek taki, nie? I ten geek, Bay Dieter że jest geek to jest taki półgig, troszeczkę gig, ale taki pełny gig to dobrze. To jest na przykład jeden z tych gości, gościów, ale to jest taki pseudogig, bo gość ma fantastyczne poczucie humoru i zdolności komunikacyjne. W każdym razie ten gość prowadzi swój podcast też na żywo. Możecie sobie wejść, jak ktoś chce, live.pirillo.com i puszczę tutaj kawałeczek fragmenci go z tego, jak on to mniej więcej wygląda i jak on sobie radzi ze słuchaczami, którzy do niego dzwonią. Po prostu mnie to rozjechało, jak usłyszałem, w jaki sposób gość zareagował na telefon taki. Różne ma telefony, tak jak ja tutaj, nie? Coś do mnie dzwoni, to ja tak samo muszę reagować, ale ten gość to jest normalnie dla mnie nauczyciel. Także uwaga, puszczam tutaj, teraz to już muszę w jakiś taki gorszy troszkę sposób przez yy, podgląd ekranu, mam nadzieję, że będzie słychać, tylko fragmencik wam puszczę tego jego show, jak to wygląda, ze szczególnym uwzględnieniem tego, jak on rozmawia ze słuchaczami. Ha, ha, ha nie tak, nie tak, uwaga, Gig Martin się nie popisał. Hej, zepsuło się coś. Nie tak miało to wyglądać. Sekundę, zaraz sobie poradzę z tym programem, bo program mi złe ustawienia zrobił. O, teraz będzie dobrze. Uwaga, uwaga. Późmy pana Geeka, Chodź Geek, Geek, chodź i. E, nie ten guzik, e, nie ten guzik. A, już prawie. Dobra, będzie, będzie, tam na dole jest czat, ale mniejsza z czatem. Jak ktoś rozumie pan angielsku, to zrozumie. Jak nie rozumie, to nie będzie w sumie potrzebował za bardzo rozumieć. You can go one way but not the other. All right, thanks. Hey, no problem. Okay. No problem at all. The issue with uh, Windows in relation Volume to 64-bit versus 32-bit is that uh, Windows hasn't handled the transition to 64-bit uh, platform very well at all. Of course, OS X, Mac is already there, and they're already talking about making that leap further to 128-bit. So seven four, seven perillo five five six. I'll do my best to answer your question. You no know what I should I. do? Like, yeah. I should Twitter this here. I'm going to Twitter it. Twit taking better not twit it, because I'm I'm sure if I do that, then people who want to yell at me will call in, and, and then it'll just be sad. Um, yeah, so let me, uh, while you guys are working on this, let me show you. That was my voice, by the way, that phone ring on these phones. I have the ability to plug in my headset, and of course, if someone calls in now, uh, Phone! Phone! Phone! All right. Phone! This is Chris. <laughs> Hope that answers your question. Here, let me try to do this again. <laughs> po prostu mnie rozjechał, po prostu nie mogę. Także sobie radzi z każdym. Bardzo bym chciał mieć taki sprzęt, jak on. <śmiech> takie telefony. Koniec. To się nazywa prowadzić? No, tak się prowadzi show, proszę państwa. Widzieliście, żeby ktoś do telewizji polskiej dzwoni, prawda? Nie, jakieś telefony odbieramy od słuchacza. Nie i dzwoni, Wee! a ty yeah! do niego, nie, to w Polsce tego, ja tego nie widzę, ale to jest to, co jest najfajniejsze, nie, w szołach nasz, bo także niesamowity gość, po prostu nie, trzy słowa do ojca prowadzącego o jak mnie gość rozjął no także, nie wiem, czy tak trochę, nie wiem, czy to dobrze, czy nie możemy o tym porozmawiać na czacie na przykład, czy to ten Krotosz pyta, czy do radia, do radia można zadzwonić do tego tu? tutaj, tu audycji, też można zadzwonić, aczkolwiek wyłączony jest chwilowo Skype, bo Skype troszkę nie działa chwilowo i, i ten, i nie ma, nie ma. Ale chciałbym mieć taki sprzęt, kiedyś ja Zaraz widzieliście dwa monitory, monitor tu, monitor tutaj, tutaj jeden telefon, drugi telefon, na wszelki wypadek jeszcze laptop stoi na środku w tym. Goś ma piękną kamerkę, która tam, nie taki webcam jeden. w ogóle ma kilka, on ma kilka tam kamer w, ogóle w tym studiu. Mikser wideo, osobno, dźwięk audio, nadaje. Cały czas zresztą chyba nadaje na żywo. Jak ktoś chce zobaczyć, to może wejść na jego stronę. E, także, nie no, fajnie jest. Czasem są tacy ludzie, co mają takie coś, nie, do gadania. Ale chyba, tak mi się zdaje, w ogóle to jest dobra rada dla wszystkich, którzy cokolwiek chcecie publicznie robić. Nie bójcie się po prostu robić najdziwniejszych, dzikich rzeczy, które wam przyjdą do głowek, widać właśnie coś takiego, nie? W każdej szkole w Polsce, gdyby była, nie wiem, był na kursie bycia radiowcem, w telewizji, to za takie coś by go wywalili ze szkoły w ogóle. To by powiedzieli, że fatalnie, pan się nie umie zachować, do widzenia, nie chcemy pana. Ale tak naprawdę to jest to, co jest najfajniejszego i to, co widzowie, słuchacze sobie chcą. Więc w Stanek, jakby ktoś tak zrobił, to by podzieli, że on ma genialne wyczucie i potrafi prowadzić wszystko pasce, powiedzą, że nie, nie, pan się nie da, pan jest niepoważny. Jak można, jak można. Poważny program o komputerach, a pan... Łe, łe. No także, dobra, koniec tego na ten temat. Wróćmy do Bożego Narodzenia, może, bo się będzie zbliżać niedługo. A, chciałem rzec, że na czacie, który jest na stronie www.odwyk.com albo na www.justin.tv można pisać do mnie, co się chce. Właściwie, skoro to jest już program, bo to się może nie było widać, o, o Biblii i Bogu, to yy, jak ktoś chce zadać pytanie jakieś, czy coś tam poważne albo mniej, to może na czacie, bo dzisiaj coś nie działa za bardzo. Yy, Skype ani telefon, więc nie podaję. Jak ktoś chce na własne ryzyko zadzwonić, to może zadziałam, niech zadzwoni. Jak nie chce, to niech nie dzwoni, ale pisze. Tymczas powiada, kiedy będzie dziecko odwykowe. No, napisali mi w mailu, że odpiszą mi, przyślą mi zdjęcia tego dziecka i, i jak do niego pisać, w ogóle wszystko za jakieś 15 dni maksymalnie. nie wiem, kiedy dojdzie do Polski. Pewnie za następne 15, bo to poczta polska, nie wiadomo. Zicha pyta, czy masz w domu choinkę. Nie mam choinki, nie mam choinki. Właśnie, nie mam choinki ale mam różne obrazki dla Was, które dziś narysowała dla Was Becia i będzie mały konkursik. Uwaga na czacie. Konkurs jest, dla tych, którzy słuchają radia na www.kontestacja.com, tylko audio, no to konkurs ich nie dotyczy, bo nie będą widzieć, co to jest. Pytanie jest teraz, co to jest, kim ja jestem, na czacie piszcie www.odwyk.com. Co to jest? Narysowała Becia, od razu mówię, tego robaka. Więc Pauli Schlemper mówi owca, owca, Alik mówi baranem i shareholder mówi żółw, żółw mówi, Powiedziałem żółw. Potem potem pada hasło baran, barankiem, baran, baran, barano żów! Barano żów! No, no, no, no Spre mówi ja to jestem, to nie jest Spre, nie, to nie jest też ślimak, nie jest to ślimak, tylko ma zawiniętą na głowie. Czarną owcą, lama, lama! nie, nie. Przerchody mówi żów, źle napisała, nie liczycie. Czy to jest żal? To nie jest żal, nie jest to też polityk. Nie jest to haha, nie, nie jest to też becia, nie jest to czarna owca, czołg pancerny. Uuu, to jest ojciec ryzyk! nie, piesek, piesek, bardzo podobno do pieska uwaga, więc wyjaśniam, to coś, kim ja jestem to jest baran brawa dla tych, co zgadli ale ja powiedziałem, że to jest jak zobaczyłem, że to jest żółw też, więc powiedziałem to samo, co powiedział kto to powiedział? Zgubiłem, zgubiłem, zgubiłem! Alik, tak, Alik powiedział, że barano Żów, także ja bym zafundował długą nagrodę dla tego Alik'a. Widzisz, Beciu? No a co? A Becia śpi, nie chcesz się pochwalić? Autor Z autorką spotkanie wieczór autorskie będzie za chwilę. Yy, więc Żów z rogami? Właśnie przypomnę jeszcze raz, czy to jest żółw z rogami? To nie są rogi. Czy to są rogi? To są rogi? No, no, jeszcze trochę rogi, ale reszta jest Żów, to jest korupa, przecież to jest skorupa wyraźnie. Don Kamilowi to nie baran, nie ma ro organu rozrodczego, więc ja mówię, dla mnie to jest... Ci odam z muzyką, dla mnie to jest jak nic żółw, tylko się rogi nie zgadzam, ale nieważne. Ta zagadka numer dwa. Co to jest to? Tu? Tutaj jest napisik, to ja właśnie... ten? Co to jest ta cała scenka? Uwaga! No, już. Jest, następny rysunek. Karineczka, zgaduj, co to jest dokładnie. Jakie są... Burdel, mówi <grymne> <grymne> Nie, ale blisko. Szopka. Mm. Nie. Domko to jelenia. Nie, nie, nie. Chatka z konteskanu też nie. Wigilia. U, wigilia, wigilia. Nie zaliczamy, zaliczamy. Nie zaliczamy. Trzy chmury, nie. Domek, domek. a to jest scenka, konkretnie. Ale Becia mówi, ale gdzie? Chodź tu, Becia, ubierz się tam w spiżamkę i chodź na dół. Czy to jest Romeo i Julia? Nie, Kościół też nie. Sejm! No tak, same, same jest okrągu. Trzech króli. Dlaczego Kr Trzech króli? Dom publiczny był już burdel. To nie jest burdel. Czy to jest noc? Też nie jest noc. Domek tutaj jest, ten domek coś oznacza. Co to jest konkretnie? Senat. Nie jest to senat, nie jest to odlot. Wron do Salamanki. Co? Martin z rodziną w nowym domku powiedział Kuternoga. Tak, tak, tak. Zaliczamy? Zaliczamy! Uwaga, odkrywam opis. Partka papieru, marynarz, w ogóle wyobraźni nie masz. Tupolew, Tupolew to nie jest Tupolew, to jest... Tak, to jest... Zanim Tupolew leci. Nie, ta scenka nie nazywa się, zanim wpadnie Tupolew. To jest scenka, która się nazywa, tak, święta na Żytniej. O, adres podałem. Nie podaję adresu. Na Żytniej, gdzieś tam na Żytniej. Ja mieszkam na Żytniej, więc moje święta u nas to są. Tak, według Beci. Tak wyglądałem. Dziękuję bardzo. Przyszła autorka. No to jest uwaga, to jest bez napisu. Nie, jeszcze teraz to. A tu nie ma podpisu. Uwaga, W zagadka numer 3. Dobrze mówię? Co to jest? Właśnie tu jest napis. Tu. No, teraz zgadujcie. Zgadywać można na czacie na www.odwyk.com. Co to za rysunek? Zipcha, brawo! Powiedział kłopołuch, a policzkami ludzie, kłopołuchy, a Hose powiedział emo, <laughs> to jest prawie emo, tak, osiołek, łapochy wszyscy zgadli, widzisz Becia, dobrze rysujesz, zgadli, że osioł, wszyscy zgadli, wszyscy co do jednego, także dobrze rysujesz. E, święta gdzie, jak wyglądają? Pyta. Święta na wyborowej, no to zaraz obok. E, tak, na właśnie ja nie wiem, jak wygląda było nam święta na żytnie, bo jeszcze, a byłem już teraz na świętach na Żytni. Becia, jeszcze pokażesz jeden obrazek, ostatni? Pokażę obrazek ostatni. Nie byłeś na Święta na Żytni. Uwaga, obrazek numer ostatni. E, ten, ten, bo tamten to już wiemy, co to jest. I ostatni obrazek na dziś. Tu. Tak, tak wygląda ostatnia zagadka dziś. Co to jest? Napis to akurat nie jest zagadka że już nie trzeba ten... Ale co to jest? To jest zagadka. Co to jest to coś? Pół kot, pół jeleń, pół człowiek. Muminek. Czy to jest muminek? Ja sam nie wiem, co to jest. Polak. Mm, na pewno Polak, ale jaki? Mikołaj. Becia? Becia? Mikołaj? To jest Mikołaj? Paszczak. Pijany Polak. Włóczyki. Muminek, Ryjek. Pani Łoś? Hosenyszyn. Skąd wiesz, że to jest Pani Łoś? To była Pani Łoś? A jeszcze były tyle, tyle różnych propozycji Jeleń, śnięty Mikołaj, pijany łoś Był giertych, druid, koto, le, koto Jeleń Ze kotolejeniem ciągle Haha, Kopernik, kobiety to lubią Nie, to była pani łoś Pani łosica? To jest rekin, który Już jest napisane, że to jest rekin, ja już go zgadłem Więc rekin był dosyć dobry Więc to nie jest też mała mi Brawo w nagrodę, że zgadliście wszystko Dostajecie fajny, śmieszny film i tam, Becia oglądać będziesz, teraz jest fajne Aha, najpierw Becia powiedzieć chciała kilka słów do wygranych. Ci, którzy coś wygrali, niech piszą do mnie na maila becia.małpka.martin.lechowicz.com i, no i podać swój adres i napisać, który obrazek się zgadł. Ja tam mniej więcej będę pamiętać, więc się nie... nie... Szyszman, twój prezent się jeszcze robi częściowo, a jeszcze częściowo nie wiem co ci wysłać. O, ale napisz teraz mi na czacie, czy masz płytkę odwyku DVD z archiwum? Masz, masz, czy nie masz? No to tam. nie masz. Bardzo dobrze. To jest niego Trochę już prezentuję. Kończę, bo ja już śpię. A. To była Becia, która już trochę śpi i już trochę tak przysypia. Ale nie idź jeszcze Becia. Idź, włącz komputer i oglądaj teraz tą scenkę, którą znalazłem w internecie. Nie wiem, ilu z Was ją zna, ilu Was nie zna. Ale ponieważ dobre były zagadki, ja są święta, to ja postanowiłem zrobić dzisiaj wesoły odwyk i paru prezentów fajnych Wam puścić. Hoseżny Żnyszyn Martin, masz brudny stół. Martin, nie ma maila, mówi Kuternoga. Jak to nie masz maila? Martin martinmałpaodwyk.com, jakby coś tam... Dobrze. Na maila piszcie do becia małpa, kto? Becia, małka, Marcin Lechowicz .com. becia, becia małpa koza kot. Dobrze, to ja proponuję teraz yy, Mr. Bina, znalazłem. Yy, Boże Narodzenie, taki, taką scenkę. Nie wiem, pewnie ktoś to widział, ale jak nie widział, to niech zobaczy. Jak widział, to to zobaczy, bo jest fajna, śmieszna. Tu będziesz patrzeć, ale nie będziesz słyszeć. A nie szkodzi. Uwaga, scenka dla Państwa proszę bardzo, dzisiaj wyjątkowe noce odwyku luźne. What's what's what's what's what's what's what's what's what's what's what's what's what's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 podzielimy się jajeczkiem. Dobrze, to był e, fasolnik, prawda? O, coś się nie, nie ten guzik najcnął. Aha, zawiesiło się wszystko. Dobrze, fantastycznie. No dobrze, to chwilowo, chwilowo jest pusty obraz. E, jak tylko zresetuję program, to w, wrócamy, wrócamy. Tak, end process. Yes. Can we thank you? Yes. już jestem z powrotem. No, niestety nie mam takiego yy, sprzętu jak ten człowiek, którego tu wcześniej pokazywałem, a właściwie za chwilę go pokażę jeszcze raz tego człowieka. No i się myślę, że tam wiesz, że mam tego, prawda. El z mojej marnie, puść Biedronkę, puść Biedronkę. Biedronkę puszczam na koniec, czyli już za niedługo, bo dzisiaj będzie krótko, naprawdę, bo nie działa Skype i... może znaczy coś tam działa, ale... wiecie, co? Sprawdzę, wiecie, może już działa. Jakby działał Skype, to można by było zadzwonić i... I wtedy, no, jak można będzie zadzwonić, to będzie można pogadać. Czy ktoś z was ma choinkę? Pytanie. Ale dobra, nie, źle, nie pytam tak. Czy ktoś z was, który ma własny dom, gdzie może decydować o tym, czy mieć choinkę, czy ma ten z was właśnie choinkę, czy nie ma choinki? Napiszę na czacie. Nie pytam tych ludzi, co i tak nie mają wyjścia, bo ich rodzice chcą mieć choinkę, to oni też mają choinkę, a bo ich rodzice nie chcą mieć choinki, to oni mają choinkę, to Wy nie mówcie. A reszta co? Ma choinkę? Nie ma choinki? Lubicie tę choinkę, tą choinkę czy nie? Ja ogólnie miałem jakieś takie podejście do choinki, zwłaszcza dawniej miałem, że no pogaństwo, bogaństwo i tak dalej, bo jest, ale z drugiej strony yy, jak się widzę, jakie jest światełka, jak ktoś co robi, to myślę, fajne są te światełka. Nie wiem, czy światełka są pogańskie, czy nie. Światełka, w ogóle wsadzanie różnych światełek i lampek też jest pogańskie? Tak jest, pogaństwa, czy nie? Nie wiem. Chodzę Szenyszy mówi mówię, choinka jest okropna, no to sztuczna jest okropna, jest obrzydliwa nawet, tak. Taka prawdziwa choinka. Czy jest okropna, czy nie? Śmieci strasznie. Becia, lubisz choinkę? Tak. tak. No co? Tak. A Becia nie wie, że mikrofon ma swoje prawa i trzeba czasem głośniej. Więc jak słychać, słuchaj, Słyszę. To Becia lubi choinkę. Nie mamy choinki. Chcesz choinkę? Nie. Nie chcę, pamiętam, że zawsze zatykał mi się odkurzacz, jak odkurzałam po No Dobrze, Beci, już nie dajemy mikrofonu, bo trochę cicho. Czy słychać? Be Becia śpi. Nie będę męczyć, Beci. Nie, skarb nie działa dalej, się dzisiaj nie bogadamy. Ale jeszcze Wam coś puszczę fajnego na koniec, jakoś, że przyszliście i żeby było fajnie, to taki mój prezent, którego lepszego nie mam od was to są te różne filmiki i coś wesołego hos, hos, hos, hos, Hosenyszyn pyta się na czacie i słusznie, że na czacie, bo to jest jedyny sposób na komunikację Martin, lubisz grybę po grecku? Nie lubię i ryby w ogóle też nie lubię Karpia też nie Shareholder, my Karp w wannie musi być O, ja bym powiedział, że tak, Karp w wannie powinien być ale potem jak się go tylko wyciągnie i zabije też wesoło o czymś to należy go wyrzucić na śmietnik, bo jest obrzydliwy do jedzenia uważam ale niektórzy lubią, ale to ja mówię degustibus non es disputandum więc ja na przykład karpia nie lubię ale lubię jak se pływa ten karp w wannie i jak byłem dzieckiem to tam zawsze bardzo się cieszyłem, że pływa karp bo nie musiałem się myć, nie? zawsze był fajny bratek, taki karp, karp karp, i ten karp y, sobie pływa i, y, i tak ja sobie go tak przewracałem na bogoś, wstawą Zip, nie było tak, becie, zrób, przewróć mi, przewróć mi na bok, przewróć nie tak, tak, to byś w ogóle obróciłby się ten karp. Przerzuć go tak trochę. Płynie karp, płynie. Nie tak całkiem, mi się do pionu wraca. Tak. Jeszcze wiesz jaki jeszcze raz, jeszcze raz. Utonął. No nie, nie o to chodzi, tylko jak się tak, tak troszeczkę tam tak wraca. Nie? Fajne, fajne, nie? Było to fajne, Becia? Nie było fajne? Ej. Dobrze. Hostel Gratuluję Teorii Portali. a dziękuję bardzo. Właśnie też sobie gratuluję. Całkiem dobra jest Teoria Portali. Napisał do mnie wczoraj ktoś... ja mówić teraz. Czekaj. Napisał do mnie właśnie... Nie dziś ktoś napisał, bo Teoria Portali, teoria portali to jest jedyna książka polskojęzyczna, która jest na Amazonie, którą można znaleźć w ogóle szukając książek polskojęzycznych. Jedna z kilku w ogóle sztuk dosłownie. Więc ktoś napisał do mnie, żeby z jakiegoś portalu dotyczącego e-booków, żebym coś tam mu napisał, że fajnie czasem być jedynym, nie? I nie mieć żadnej konkurencji, albo być w takich niszach, bo wtedy przyjdą wszyscy i no. o, to ten, to ten, który 100% publikuje książek. Na, 100% publikowanych książek na Amazonie to jego. <grych> Także, jak ktoś chce... O, słyszymy, Wortan jest moją ulubioną postacią, no. <grych> Więc, o, bo jakby ktoś szuka prezentu, to teoria portali, portali jest fajna. LB Genzis mówi, o teorii portali śmialiśmy się długo. No, ja też... Lecia. Przecier pomidorowy pyta, czy nikt go jeszcze nie zjadł, więc ja mam do zakomunikowania, że dzisiaj robiłam pasztet domowej roboty i tam właśnie dodawałam przecier pomidorowy, więc kuzek. Tak. Biblia, to jest dobry prezent, mówi shareholder, to prawda, to nawet bardzo dobry, tylko mniej jakby rozrywkowa niż teoria portali może być, ale teoria portali może być dobrym wstępem do Biblii, bym powiedział. Nie, Biblia. Znam takiego jednego gościa, co właśnie zawsze dawał, dawał maniakalnie wszystkim w prezencie Biblię. I już go ludzie z tego znali. To chyba dobrze było, bo jak już go znali, to już wiedzieli, że i tak, co bym nie robił, to dostanę Biblię, więc... Nie wiem. E... Zbrudny kabel. Tu jest coś brudnego na tym drucie? Nie, to napis. No. E... To ja te wam puszczę. Przyszła pora na to, żeby wam pokazać komedię. Ble! Pfff! Jaką komedię? Piosenkę chciałem powiedzieć. Jest taka piosenka, e, taka klasyczna kolenda angielska. W ogóle bardzo ładne są klasyczne kolendy brytyjskie i, i amerykańskie. Te takie stare. Na przykład 12 Days of Christmas. To jest taka śmieszna piosenka, gdzie się śpiewa zwrotkę i co następną z 12 razy i przy każdym następnym kroku dodaje się po jednej więcej linijce i ostatnia zwrotka ma, się składa z 12 części, pierwsza z jednej i tak dalej, nie? I się śpiewa, co się dostało na Boże Narodzenie. No więc ten gość, którego widzieliście, ten gig od komputerów, właśnie ma fajne poczucie humoru i jak ktoś zrozumie słowa, to będzie dla niego wesoło. Wymyślił sobie piosenkę, a niestety to nagranie kompletnie rozsynchronizowało, się audio z wideo, ale i tak warto zobaczyć, bo pewnie nie widzieliście tego jednak, bo nie ma polskich napisów przetłumaczonego na polski zresztą bez sensu by było. Więc trudne. jak ktoś nie umie angielskiego, to ma teraz y, motywację, żeby się nauczyć. A jak ktoś umie, to to się pośmieje. On the first day of Christmas, my geek love gave to me a cartridge in Atari. That's my joystick. On the second day of Christmas, my geek love gave to me dual channel RAM and a cartridge in Atari. On the third day of Christmas, my geek love gave to me three flash drives, dual channel RAM, and a cartridge in Atari. On the fourth day of Christmas, my geek love gave to me four remote controls, three flash drives, dual channel RAM, and a cartridge in Atari. On the fifth day of Christmas, my geek love gave to me five LCDs, four remote controls, three flash drives, dual channel RAM, and a cartridge in Atari. On the sixth day of Christmas, my geek love gave to me six ticks a-ticking, five LCDs, four remote controls, three flash drives, dual-channel RAM, and a cartridge in Atari. On the seventh day of Christmas, my geek love gave to me seven hackers hacking, six ticks a-ticking, five LCDs. Four remote controls, three flash drives, dual channel RAM, and a cartridge in Atari. On the eighth day of Christmas, my geek club gave to me eight diggers digging, seven hackers hacking, six ticks it ticking, five LCDs. Four remote controls, three flash drives, dual channel RAM, and a cartridge in Atari. On the ninth day of Christmas, my geek Glove gave to me nine bloggers blogging, eight diggers digging, seven hackers hacking, six ticks a-ticking, five LCDs! Four remote controls, three flash drives, dual channel ramp, and a cartridge in Atari! Woo! On the tenth day of Christmas, my geek Glove gave to me... 10 million viewers, 9 bloggers blogging, 8 diggers digging, 7 hackers hacking, 6 ticks a ticking, 5 LCDs, 4 remote controls, 3 flash drives, 2 channel RAM, and a cartridge in Atari. On the 11th day of Christmas, my Geek Club gave to me 11 fans a spinning, 10 million viewers, 9 bloggers blogging, 8 diggers digging. Seven hackers hacking, six ticks a-ticking, five LCD. Four remote controls, three flash drives, dual channel RAM, and a cartridge in Atari. On oh, the 12th. I'm Toddy prawda, tak, przepraszamy za usterki, to był tylko gość, które mu trochę odbiło, bo za dużo siedział na komputerze. I to ja pokazałem mniej więcej, bo ja chciałem wam pokazać, jak ja mniej więcej wyglądałem po y, tym, jak y, pracowałem już trochę w tej pracy programisty, mniej więcej tak każdy programista się czuje, tylko większość, zwłaszcza w Polsce, ma zbyt dobre maniery, żeby to zrobić, ale jak ktoś tak zrobi, to oni rozumieją i klepią po Recają. już dobrze, już dobrze, mówią, rozumiemy, już dobrze, dobrze. Nie więcej więcej tak się potem dzieje, że takie różne rzeczy. Także ludzie pytają, Martin, sprawdź Skype. No więc Skype, Skype, Skype to, Skype nie działa. Więc ja chciałem powiedzieć, że z tego powodu nagrywam odwyki i potem te piosenki, wszystkie były piosenka o smutnym programiście. No, a jak ktoś nie rozumiał słówno, to pewnie nie rozumiał słów, no bo mówię, słowa mówią o tym, że moja Dziwna dziewczyna geekowata mi kupiła! I on wymienia, że joystick od Atari i podwójny RAM i 3. 3 co było? 4 something, i 5 LCDs, i 6 hackers hacking, i 7 diggers digging, tak? I 8 coś tam. No, więc ja nie wiem co, ale 8 diggers digging, tak? 9, and 10 million. million, 10 million. Viewers na YouTube. No, haha, fajnie. Dobra, na co mi ZX Spectrum pytanie powstało na czacie? E, nie wiem. Siedzisz tu, mnie stresuje, że nie coś tak potępiająco siedzisz. Tu, nie? Z uśmiechem. Dobrze, proszę państwa, to ja ci, Becia, puszczę, żeby y, zrobić lepszy nastrój. Teraz dla tych, co nie rozumieją w ogóle o co chodzi z tym, z komputerowymi sprawami. Proszę, o, odsłoń mnie tu, weź tego tygrysa. To ja mam... To ja mam tutaj coś z Niklodena. Becia, cieszycie to? Tak, Tak? Niklodeon. Nickelodeon jest to yy, taka telewizja dla dzieci, ale taka trochę inna, taka fajniejsza. Ja ją lubię, bo ona nie jest taka głupkowata, że chodzą tam no i przyjdzie tam pszczółka do, do, tam do nocniczka i powie, e, nocniczku, po co jesteś? Mówi, ja, ja, ja, tak, że te dzieci sikają. No, nie, ja, pszczółka i pójdzie. Nie, to coś innego. Mówię. Chodzi o mnie takie infantylne, strasznie głupie też, że że tak o niczym no takie ględzenie. Nickelodeon ma poczucie humoru fajne, bo tam jest na przykład SpongeBob. SpongeBob jest. Taka gąbka. Spongebob jest genialny. No przynieś Spongeboba Także bardzo fajne. I ja tutaj chciałem puścić z Niklodena teraz kawałek kolendy przerobionej. No nie aż tak dziwaczny jak ten gość przed chwilą, ale. To ciekawe, czy poznacie tą kolendę, czy nie. W stylu Bollywood jest to kolenda. To ja zapraszam na kolendę bardzo dziwną teraz. I będziemy kończyć dzisiaj, bo to takie noce na odwyku przed Tylko uwaga, posłuchajcie sobie takiej przeróbki kolendy. Spongebob, którego też można zobaczyć na tym Nickelodeonie i, i gdzie byśmy go widzieli pierwszy raz. Nie wiem, gdzieś go zobaczyłem, ale tak się śmiałem, że strasznie mi się spodobał. Tak, to jest pan y, Gąbka. Gąbka taka kwadratowa, dziwna i jest... nie wiem, to jest bardzo dziwna <grym> bajka. Ale ma takie śmieszne poczucie humoru. No. I taka bardzo ekspresyjna, taka trochę jak ten, ten, ten geek taki. Także bo ten Spongebob krzyczy tamtego, wrzeszczy, wszyscy na siebie krzyczą i ogólnie jest bardzo śmieszny. Także ja lubię takie. Eee, dobrze, i gdzie znaleźć tą piosenkę? Ja widzę, że ludzie się jednak spodobałem się, ta dziwaczna piosenka hinduska Jingle Bells. <grym> no, fajna była bycia? No fajna była bycia, też mówię. Więc można znać na YouTube, tam gdzie większe rzeczy. I akurat ja na YouTube znalazłem, nie wiecie gdzie szukać. Jak się pisze Jingle Bells Parody Albo Niclodeon jeszcze do tego To się znajdzie bez problemu Niclodeon Jingle Bells eee, Dobra, no to ja właśnie nie mam Nic więcej do powiedzenia i właściwie Pójdę sobie, a jeszcze wam coś Pokażę na koniec eee, Co? Coś działo? Co? co? Aha, Dymczas pyta Ile przykosztuje przesyłka teorii do Anglii? Teorii portali do Anglii ile? Uwaga, będzie myślę, myśli. Rozliczenie bycia ma trochę trudności, więc dajcie jej 5 minut. 15 zł. Czy funtów, czy czego? 15 zł kosztuje do Anglii i becia wyliczyła dobra, dobra, z napiwkiem bez napiwku już, dobrze to 15 funtów, czyli nie, 15 złotych, czyli 5 funtów, coś z hakiem także, czy 4 dobra, bra ja chciałem wam pokazać życzenia, które mi ludzie przysłali, znaczy ludzie, to nie są ludzie, to są firmy jak ktoś słuchał odcinek Completely Unprofessional, mojego durnego, głupiastego programu podcastu, to pewnie pamięta, że ja się tam nabijałem albo irytowałem na Super, po prostu super prywatne życzenia, które przysyłają mi firmy. Które mi mają absolutnie gdzieś, ale przysyłają mi super życzenia. Więc, yy, ale jaja, po prostu zaraz jak to nagrałem następnego dnia, wysłało mi. Nabijałem się, że firma na przykład Colter albo Broń.pl pewnie też wyśle, wysyła Bo życzenia Bożego Narodzenia. Nie, miłego strzelania do siebie podczas Bożego Narodzenia życzy firma Broń.pl. Co może życzyć firma Broń.pl na Boże Narodzenie, no? Jakbym był filmom broń.pl, to bym udawał, że nie ma Bożego Narodzenia, bo to w ogóle jest grzyt pieroński. Tak. I, I normalnie ja są ciekawe, bo ta firma nie tylko, że wysłała życzenia, ale w ogóle je nagrała. Zrobili nagranie życzeń. Pokażę wam, jak wyglądają życzenia świąteczne od firmy broń.pl. Super osobiste po prostu są. Jeszcze takiego gniota nie widziałem, powiem, żeby tak zachęcić do oglądania i uwaga, firma Colter życzy wesołych świąt. Tak to wygląda, mniej więcej. Aha, zaraz zajmę. Może to może tutaj. I firma życzy. Firma Colter, grupa Colter życzy wesołych świąt. Tak wygląda tutaj. I jak życzymy tych wesołych świąt? Akurat taki bezsensowny rozmiar obrazka, ale posłuchajcie firmy. Czego życzy firmo, holter sprzedająca broń, śród, gaz? W świątecznym nastoju witają Państwa Robert Żurek i Magdalena Łyko. Z okazji zbliżających się świąt i Nowego Roku życzymy Państwu, aby te święta były czasem szczególnym, spędzonym w gronie najbliższych. Niech spełnią się wszystkie Wasze życzenia, a nadchodzący Nowy Rok niech przyniesie radość oraz spełnienie planów zawodowych i rodzinnych. Wesołych Świąt i Wystrzałowego Sylwestra! wszystkim naszym klientom oraz partnerom biznesowym życzy Grupa Colter. Yy, I tutaj, tutaj trzeba, mogłem ostrzec, żeby przygotować wiadro dla tych, co się pożegali właśnie. I ten żarcik w środku wystrzałowego Sylwestra. Jeszcze się przedstawili na początku, żeby to były osobiste bardzo życzenia nie od nich. Te szczere uśmiechy, tak jak moi Zipka na czacie. Także nic, tylko sobie potem palnąć w łeb właśnie. <laughs> I jakie oni tam mówi ciepły świą w tej atmosferze, prawda, świątecznej atmosferze. Mówi firma Broń.pl mówi w tej świątecznej atmosferze. to Co oni za broń sprzedają w świątecznej atmosferze? I ja nie wiem jak to może wyglądać, gdzie wszędzie choinki przytulają się i produkują ten. Jak pan tą lufę czyści? Nie, po podzielmy się opłatkiem, albo potem wieszają opłatek i szczelają do niego, na nie, niesmaczne, to jest dziwaczne naprawdę. pewnie, że smaczne, czy niesmaczne, ale nie wiem, no po prostu mi nie przyszłoby do głowy, żeby firma broń.pl mogła składać życzenia i to jeszcze w taki badziewny sposób też już normalnie groza. czy mieliście jakieś durne życzenia? to jeszcze jak macie, to jeszcze przez ostatnie minuty dzisiejszego nocy na odwyku na czacie, powiedzcie jakie mieliście najgłupsze życzenia, żeby się podzielić z innymi <śm> No to już moje, poza tym niezła reklama sklepu. Może im wzrosnąć sprzedaż po tych życzeniach. No, tak, zwłaszcza, że to wysyłałem już do z, z tych klientów, którzy byli. No i ich klientami. Także ja nie wiem, po tej reklamie nie miałem ochoty dokupić więcej śrutu do mojego pistoletu CP88. Ani też jakoś w ogóle nie miałem ochoty mieć tego pistoletu CP88, bo jak nie mi tak ciepło życzyli cudownej atmosfery, to ja sobie myślę, głupio mi, że kupiłem od nich pistolet a Jak oni, im zależy na atmosferze, to tak się teraz czuję głupio wobec nich, że ja tu broń kupuję, a oni mi tu życzą tak ładnie i przyjemnie, żeby się wszyscy przytulali. No to nie wiem, to jest co? Czytam. Więc co, yy, ja czytam teraz na czacie, na www.odwyk.com, jeszcze jest czat i na www.justin.tv. Yy, czy ktoś dostał od grabarza życzenia? moja siostra nadała nie wiem co ci życzyć, ale życzę wszystkiego najlepszego no. a sobie no sobie, nie wiem co ci życzyć, ale sobie życzę wszystkiego najlepszego no to, to przynajmniej szczerze to dobrze już od grabarza dostałem życzenia smacznego karpia, poważnie? od grabarza takiego z zawodu? <śmiech> to było śmieszne że sobie życzę? troszkę było, troszkę było było oryginalne, więc dobre, chyba Ile siora ma lat? Dwadzieścia. No, Także od grabarza hmm. Sensa Amanti pyta, masz broń palną? Nie mam broń śrutową, tylko pneumatyczną. Palne i mieć nie za bardzo się da w Polsce. E, ilość pozwoleń jest po prostu. Wow. No. A, ale Becia ma tutaj pozwolenie na broń. Ale nie ma broni, bo nie chce, tak? No, ciekawe. Ona ma, może mieć broń, a nie chce. A ja chcę mieć broń, a nie mogę. Polska. Dobrze, dość szerok... Człowiek zawsze chce to, czego nie może. No, nie wiem. Ostrześnika no, dostałem też od Rzeźnika. No, od Rzeźnika te... No, mają być fajne te... Rzeźnik powinien też nagrać takie... Taką scenkę. Tak przy pracy najlepiej. Tutaj ciach w łeb jakąś świnia. Ja mówi a odwraca się potem tak ładnie do kamery. No Wesołych świąt życzy rzeźnia. Nie? Albo ciepłych, rodzinnych świąt spełnionej w atmosferze. Życzy rzeźnia. Z takim uśmiechem. Albo jakoś tak. to jeszcze by dostał fajne? Anielskim głosem właśnie. Rzeźnik życzy wszystkiego najlepszego. Z uśmiechem. E, co jeszcze fajnego może być? bank Komornik jest najlepszy, jak życzy, nie? Komornicy życzący wesołych świąt, to jest super. Nie? Przy okazji mogą, żeby zaoszczędzić na wysyłaniu, to mogą wysłać razem z tym wezwaniem do opuszczenia lokalu. Od razu życzę. Co by, nie? Co będą płacić jeszcze? Dodatkowe dwa złote. ZUS. No, ZUS. Co jeszcze może być fajnego? Hm? O, Pliako życzy mi. Może to mi coś teraz pożyczą, bo, bo w sumie już się nie zobaczymy dopiero, tak? Przed świętami po świętach, w czasie świąt. Więc to ostatni raz za tydzień już będzie nawet po moich urodzinach, powiem. Wiesz, Becia, już? Że e, w środę nocę odwykły, następną będzie 29 grudnia, czyli jeden dzień po moich urodzinach. Więc jak mi ktoś chce życzyć, to ma jedyną okazję jest. Tylko byleby nie takich pierdołowatych rzeczy, jak firma Colter, Był jako moje życzeć, żeby w nowym roku nowy procesor wyprodukował tyle odcinków, żeby transfer został przekroczony już po pierwszym miesiącu nowego roku. To jest zupełnie niemożliwe, gdyż transfer jest nieskończony teoretycznie, więc nie mogę go przekroczyć. Hostess Anishin pojala a Martin będzie miał 34 lat. No i po co to mówić? Karineczka 100 lat! Kalineczka ma urodziny? 100 lat! Ona mi życzy, czy ty jej? Ty jej. Dobrze, 100 lat! Dobrze, dobrze. Pytam. O, od lekarza. LBN Genzis powiada. Ja dostałem od lekarza zdrowych świąt <grych> i oby pan się nie pojawił u mnie. <grych> o, to są życzenia prawdziwe. takie lubię. Eee, dobrze. Przecier powiedział kawał. To tym kawałem można by zakończyć. Właściwie nocy na odwyku. Od Straży Miejskiej eee, życzenia. No to nie ja, Straży Miejskiej. Eee, dowci Pożycz mi 100 złotych. Życzę ci 100 złotych. Od PKP życzenia są, by były już po prostu super. Czego by nie życzyli, to by była ironia. A propos PKP, czy ktoś oglądał dzisiaj Panoramę? Bo dzwonili do mnie dzisiaj ludzie e, i mówią tak. O, Telewizja Polska, Panorama, dzień dobry. Czy możemy, prawda, puszczać, że jakieś pytanie mam, czy możemy puszczać, puścić pana piosenko PKP dzisiaj w Panoramie? Nie puszczajcie, zdziwiłem się bo jak TVN puszczał, to nie zadzwonili ani przed, ani po, ani w nic w ogóle udawali, nie mam, nie, puszczamy co chcemy mamy w nosie wszystkich a TVP, zdziwiłem się, dzwoni pyta o pozwolenie, informuje także się, no nie no TVP jednak ma plusy, dostała wielkiego teraz no więc, y, czy ktoś widział się, pytam tego, ten panorama nikt nie widział, nie? no Zipka pojadałam, promocja PKP. Jedziesz dwa razy dłużej za tą samą cenę. Kurde, dobre. Dobre trzeba użyć. Ale jaja. Od kliniki aborcyjnej. Zdrowych, rodzinnych świąt. W rodzinnej atmosferze. Mnóstwa potomstwa. Nie? Życzymy państwa dzieciom. Klinika aborcyjna. O ja, to dobre by było. 100 lat żyj długiego życia życzy kat. Nie? Takie coś więcej. Eee, nie mam nic więcej do powiedzenia. Życzę zniesienia podatku dochodowego, Tusk. Co jeszcze? Dobrze, Biedronkę. Kończymy Biedronką i kończymy Nocę odwyku dzisiaj. Dzisiaj będą krótko, rzeczywiście, bo dzisiaj nie działa Skype, przypomnę. Skype życzy też czegoś zapewne, pewnie dlatego nie działa, bo wszystkim teraz życzy, zamiast się zająć robotą, no i nie działa i trudno, szkoda. Także nie pogadaliśmy sobie, ale mam nadzieję, że nie nudziło wam się dzisiaj, przy tą godzinkę, z nocami na odwyku. I dzisiaj nie było dużo o Bogu, ani o Biblii, ale nie zawsze musi być. Ja nie mam takiego podejścia maniakalnego. Ale znam takich ludzi, co... O, jest dzisiejsza panorama. O, co zobaczę później. Dziękuję bardzo. Na TVP Info. Widzę, że nikt nie ogląda panoramy, także o Silverlight, co zainstaluję to później. Dziękuję bardzo. Właśnie, Kol, dobrze, dobrze. Zaraz sprawdzimy, czy rzeczywiście nadali, czy nie w końcu dzisiejsza, czyli z 22 grudnia. Ludzie, jutro będzie dzisiejsza. Aha, dobrze, dobrze, dobrze, mówicie, tak, to ta właśnie, co ma być. Okej, okay. więc tak, ja wam życzę, życzę wam, nie życzę wam niczego, ja nie, nie rozumiem tego ży zwyczaju, zwyczaju życzenia komuś czegoś, bo ja myślę, że to powinno być zwyczajem codziennym, żeby życzyć zawsze ludziom, których się zna i lubi dobrze. Życzyć im dobrze, zakładać zawsze dobrą wolę, że drugi ma dobre intencje i chcieć jak najlepiej dla kogoś drugiego. I dlaczego życzyć tylko w jednym dniu? Jeżeli ktoś nie życzy tego codziennie, to to jest hipokryzja, życzenie w tym jednym dniu. A jeżeli życzy, to to jest niepotrzebne. Więc w obydwu przypadkach nie ma to większego sensu. Więc ja nie życzę. Unikam tych życzeń. Becia, co tych tak chcesz? Masz parcie na mikrofon? Zaraz dam ci to, będziesz nagrywać podcast swój. Proszę bardzo. Ja chciałam życzyć wszystkim, żeby nie pokazywali w kamerze. O, mi czata. Chciałam życzyć wszystkim, żeby dostali dużo pieniędzy na święta i żeby mogli pojechać do, Meksy żeby mogli pojechać do Meksyku e, i zobaczyć naszą meksykańską córeczkę. A poza tym Meksyk jest piękny i każdemu polecam e, pojechanie. To tyle. To pa. A i będę śpiewała Biedronkę dzisiaj. Becia, musisz kupić drugi mikrofon teraz, bo ja pożyczyłem drugi mikrofon jednemu gościowi jakiś rok temu i nie oddał jeszcze. A Już ja nawet z nim razu mówiłem, ale potem on zapomniał, a zapomniał, wszyscy zapomnieli i, i nie mam mikrofonu drugiego. No to tak, to daj go. Nie, już chyba zabraliśmy Kamilowi, mikrofon mieliśmy drugi. Dobranoc, więc wszystkim Dymczasowi mówię yy, dobranoc, bo on sobie idzie, kontestacja mówi, Zuma, podłącz. Nie mogę, do miksera muszę podłączyć, niestety, nie mogę. Przedodzieje e, jest Wojciech Cejrowski. Ja byłem w Meksyku, Wojciech cały raz. Dobrze, także e, mam nadzieję, jak tylko odpiszą ludzie i zobaczymy, e, jaką będziemy mieć e, nowego nową małą przyjaciółkę, którą będziemy sponsorować jako odwyk, to na www.odwyk.com będą informacje i mam nadzieję, że będziecie o nią dbać też, tak samo jako wszyscy w, wszyscy w odwyku i jak ktoś będzie chciał coś napisać jej albo życzyć jej coś fajnego, to coś wymyślimy hej, możemy zrobić, wiesz co możemy zrobić kiedyś? możemy na święta wysłać jej na przykład od słuchaczy kont kontestacji też ale odsłuchaczy odwyku, zrobimy jakąś jedną dużą kartkę i podpiszemy się wszyscy i każdy sobie może jedno zdanie napisać tylko będzie musieli je wysyłać do siebie także jak ktoś będzie chciał to jest fajny pomysł za rok Czekaj, nie ma już mikrofonu dla ciebie, niestety. Nic nie musisz. Nie ma, nie ma. Więc to jest fajny pomysł. Przypomnisz mi o tym? Pamiętasz pomysł? Więc zrobimy tak, że będzie taka kartka. Taka. Barankowa, coś tam, coś tam. Happy birthday, czy coś. Ona urodziny nawet lepiej. Happy birthday. Jak one mają na imię dziewczynki w Meksyku, na przykład? Nie wiadomo, jak będzie miała na imię. Jak ma już na imię. Maria, happy. Jak jest po hiszpańsku? No dowiem się, jak jest po hiszpańsku. Napiszemy Maria. happy birth. Los happy birthdayos Maria. I tu się podpisze ja. I potem zapakuję to. I wyślę do kogoś. Pocztą. I to pójdzie do kogoś pocztą. To pójdzie do kogoś pocztą. I ten ktoś się znowu podpisze. Coś tam Maria. I wyślę do następnego pocztą. Więc robimy sobie takie przez dwa miesiące krążenie tej kartki i w końcu, jak przyjdzie cała, to przyjdzie do nas i wyślemy ją i będzie super, super fajnie i ona na pewno będzie bardzo się ucieszyła z tego, że gdzieś są przyjaciele, co o niej myślą. O, Feliz Cumpleaños, tak? Feliz, Feliz Cumpleaños, dobrze mówię? Feliz Cumpleaños i jej napiszemy. Don Camilo będzie konsultantem do spraw y, hiszpańskiego. będą. Krzyszman mówi, jak polską poszczą dwa miesiące, raptem trzy osoby będą miały. Nie, już bez przesady. Każda to osoba, co dostanie, następny, znaczy kupuje sama i wysła priorytetem następnej. Git? Git. I już. Nie będzie problema. No aj no problema. Eee, kurde, becia. Już, to już jest wkurzające. Przynieś sobie mikrofon. Ostatni raz ci daję mikrofon. Musisz sobie kupić nowy. I kabel jeszcze. Ble, bla, bla. Więc ja chciałam opowiedzieć, bo mi się teraz przypomniało, że jak ja byłam w Meksyku, to e, w takiej małej miejscowości natknęliśmy się na chrzest. I tam bardzo dużo jest młodych rodziców e, i te to, dziecka. Katolickim. tak? Zazwyczaj są katolickie. A, w jakim kościele? W kościele katolickim. No i z tym, gdzieś się dzieci jeszcze? W w kościele. No nieważne, no w kościele katolickim e, to było i... U baptystów? U dzieci? Nie I, e, I ci rodzice... E, I ci rodzice... Jany, przeszkadzasz mi. I ci rodzice do mnie podeszli e, i się spytali, tak jeszcze byłam z taką jedną e, dziewczynką, i się spytali, czy sobie zrobimy, e, czy sobie zrobimy zdjęcia e, właśnie z tym, e, z tym dzieckiem i później powiedzieli, że, e, że po zrobieniu tego zdjęcia z automatu stałyśmy się matkami chrzestnymi, że tam jest tak, taki zwyczaj, że e, zostałyśmy matkami chrzestnymi i że e, musimy się, znaczy musimy się, no nie musimy, ale że matka chrzestna ma za zadanie e, odmawiać codziennie modlitwę za to dziecko. Żeby jemu się to żyło. I to właśnie też była taka, tak mi się przypomniało teraz, nie wiem czemu teraz, że to właśnie jest takie, takie też moje dziecko adoptowane wtedy z Meksyku. Ale miała na imię Laura. Nie Nie, nie Ja pamiętam o tylko teraz mi się uwolniała po prostu ta historia. I... Mmm... Mmm a jeszcze było pytanie w jakim byłam rejonie Meksyku, więc ja byłam od Mexico City do Acapulco na tej trasie zakończyłam zaczynałam w Mexico City, kończyłam na, na Acapulco i później wracałam do Mexico City z powrotem i stamtąd wylatywałam do, do Polski, przez Paryż zresztą i bardzo, bardzo polecam, to jest niesamowity kraj i wszystko jest tam niesamowite. I każdy, kto tam był, chce tam wrócić zawsze. No, dobra. A, bo ja muszę, bo jeszcze będę Biedronkę śpiewała. Mm, to dobranoc, moje dzieci polskie. <grystanie> Madrina. Dobra, i, y, tyle na ten temat. I kończymy dzisiaj na odwyku właśnie. I mam propozycję, żeby... I mam propozycję. coś mi skręciło. Buenas noches, tak. I mam, mam e, propozycję, żeby puścić jeszcze raz piosenkę z Nickelodeon na Jingle Bellsa w wersji dziwnej. E, może być? Indyjskiej, nie? Na koniec, tak. Dawaj, dawaj. A potem będzie biedronka na końcu. I tym sposobem zakończymy dzisiejsze noce no, wielkim, z wielkim sukcesem i powiem wszystkim dobranoc i ktoś ma lepsze tutaj, widziałem już znów z, o shareholder chyba, tak wymyślił, że zrobimy lepiej małe paseczki papieru, o, albo w ogóle kawałki papieru i tam każdy coś najlepszej wyśle do mnie, a ja nakleję i zrobię zdjęcie tego gotowego, albo nawet yy, nawet filmik i też jej wyślę i yy, no i wtedy wyślemy, fajne to jest, strasznie mi się podoba i na pewno to ona będzie zadowolona i będzie wyjątkowym dzieckiem, kimkolwiek ona będzie bo będzie miała dużo przyjaciół w Polsce. A przy okazji ja miałem w ogóle projekt, żeby na zimę jechać właśnie gdzieś tam, to może do Meksyku. Może mi załatwi tani mieszkań gdzieś tam przy okazji. U znajomych. O, i będziemy nadawać z Meksyku. I będzie miała sponsora blisko siebie. Ty, fajne. A może to by jakieś przesada, co, nie? nie? Nie wiem. No to z drugiej części tam Meksyku. Wszystko jedno. Nieważne, nieważne. Nieważne, ale... Dobra, jeszcze z tym. To do następnego razu powiem w poniedziałek. Nie, w poniedziałek nie będzie felietonu, bo święta są, odpocznijmy sobie wszyscy, każdy będzie miał i tak dużo rzeczy do roboty, e, a we wtorek będzie nagranie, bo why not? Będzie, odwyk, zapraszam na www.odwyk.com e, e, do posłuchania, o jeżeli ktoś nie zna księgi Joba, ostatnie nagranie, Jowa, to niech sobie posłucha, e, trochę go, godzinne, strasznie długie, ale można tak odciąć na pół i posłuchać, albo można poznać pół i w ogóle nie słuchać, albo w ogóle możemy. Nie słuchaj, za tydzień będzie i tak następne. A teraz kończę, kończę, kończę. A za tydzień będą nocą odwyku już na jakiś konkretny temat, bo to już po świętach będzie. Dobra noc. Yy, no to teraz miklodeon Dziękuję. Dziękuję. Dzień dobry Musimy przerwać nadawanie na momencik, bo się wszystko zawiesiło. A teraz już się odwiesiło przed państwem Becia i Biedronka na koniec. Markońciu, zaśpiewaj mi coś. Dobrze, to będzie piosenka z ogonkiem. Z ogonkiem? Jawiórka i lisek i zając. Fuczane ogonki mają tylko Biedronka. Pomocą ogona pływa. Pływam! Tylko Biedronka nie ma ogonka. Nie ma ogonka, biedronka. Chociaż biedronka nie ma ogonka. A. Ma za to piegi odsłonka. Lubisz Słonki. biedronki? Lubię, są takie czerwone i mają piękne kropki. Ha. Piękne kropki! Białe kropki. Jak muchomorki. Rekin. Ja bym chciała pokazać rekina z daleka, żeby zobaczyli wszyscy, jaki on jest duży. Tak wygląda rekin beci. To już jest zawterparty. party. Co to jest metka? <laughs> Tylko no to ma ogonek metka. Czy wiecie, że Rekin mam dwa penisy właśnie takie jak ten mniej więcej? To prawda jest. Nie jest prawdą. Ja byłam e... ja byłam w Sea Life, tak? W Londynie, w Sea Life ostatnio e, i tam bardzo wyraźnie można było odróżnić samca od samiczki rekinów i doskonale było widać, co samiec rekin ma pod spodem. Ma jednego fiutka. No Penisa. No to jakieś bardzo niewidoczne takie są. No naprawdę to. Tylko to nie są penisy. A co? Ale nie co to jest, jak nie penisy? A ile jąder? To są płetwy. To są płetwy. Tak naprawdę. To są płetwy to czemu samce mają, a samiczki nie mają i też pływają? Bo, bo, samice bo samice mają inne rozrodcze przecież kawałki. Ale takie schowane. To jak one mogą pływać bez tych płetw e, dodatkowych? Bo rekinek ma, e, ma tego Georgia ma jako płetwy mu się zrobiły i ponieważ wszystko ma symetryczne, to i on też jest symetryczny. George lewy i George prawy. I on se wybiera, którego chce używać w ogóle. Jak? Tak. To bardzo ciekawe jest. Sherholder się pyta, czy jestem w ciąży. Nie jestem w ciąży, jestem po prostu gruby. <grybuj> <grybuj> Ale mam fajne kropki, jak Biedronka. Tak, odchudzam się. Właśnie pasztet domowej do roboty, który zrobiłam, zrobiłam z przepisu dla odchudzających się. Jest dość, dość dobry jest. Tylko trochę przesadziłam szczostkiem, więc jest trochę za ostre. <gadam> to ja jeszcze pogadam sobie tak do pierwszej. No. Oj Martin mówi, że ten, że mam odchud że nie mam się odchudzać, tylko mam kończyć. To do wranc, papa. pa. pa.